pastora, przedsiębiorcy. Witam serdecznie, Andrzej Burzyński z tej strony. W życiu jest tak, że wszystko, co masz w życiu, jest odbiciem Ciebie. Widzisz, jeżeli chcesz osiągnąć trwały sukces, czy to w biznesie, czy to w relacjach, czy to w zdrowiu, czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie życia, to przede wszystkim musimy zacząć od położenia właściwego fundamentu a właściwym fundamentem jesteśmy my sami. Nasze przekonania, nasze myśli. To nie jest wystarczające myśleć w odpowiedni sposób. Ale jeżeli działasz, a twoje myślenie nie jest zmienione, to też nie osiągniesz sukcesu. Więc potrzebujemy obu tych rzeczy. Potrzebujemy zmiany myślenia i potrzebujemy zmiany działania. Jeżeli te dwie rzeczy zrobimy, osiągniemy sukces. Dziś chcę powiedzieć trochę o zmianie myślenia. Widzisz, w życiu można pewne rzeczy osiągnąć, ale żeby je utrzymać, potrzebne jest naprawdę zdrowe, właściwe myślenie. Widzisz, możesz poznać niesamowitą osobę. To się zdarza, kiedy ludzie na przykład, są bardzo młodzi, poznają się, zachwycają się sobą, przeżywają niesamowite emocje, jednak po jakimś czasie ten związek się rozpada. I czasami patrząc z perspektywy czasu, ludzie myślą sobie, jaki ja byłem niedojrzały wtedy. Tak, to prawda i dlatego ten związek się nie ostał. Albo inna rzecz, wchodzisz w biznes, tak? Jeden na 100 biznesów, chodzi o ten pierwszy, który człowiek zaczyna, kończy się powodzeniem. 99 ze 100 rozpada się, nie udaje się. I kiedy człowiek patrzy z jakiejś perspektywy, mówi, ale byłem niedojrzały, źle myślałem, źle robiłem. No właśnie, o to chodzi. Więc co jest tym fundamentem, który sprawi, że czy nasze relacje, czy nasz biznes, czy jakakolwiek inna sfera życia będzie dobrze funkcjonować? Każdy, myślę, że musi dla siebie samego znaleźć taką odpowiedź. Natomiast znalazłem trzy, na których ja zbudowałem, i buduje ciągle zarówno swoje relacje, jak i swój biznes. Pierwsza taka wartość, którą odkryłem, to jest być sobą. Jakiś czas temu mój czteroletni syn przyszedł do mnie i powiedział tak z samego rana i mówi tak, Tato, dziś jestem pieskiem. Na drugi dzień przychodzi i mówi, Tato, dziś jestem rybą, ale mam nogi. Dziwne, prawda? Trzeciego dnia przychodzi, więc postanowiłem go zaskoczyć i mówię, Dziś jesteś żółwiem? On mówi, nie. Jesteś tygrysem? On mówi nie. Ja mówię, to kim jesteś? On patrzy na mnie z politowaniem i mówi, jestem Filip, twój syn. Właśnie, być sobą. To jest bardzo ważne. Kiedy wchodziłem w biznes, w świat biznesu, to jedna z rzeczy, która mnie przerażała, kiedy czytałem różne książki biznesowe, starałem się jak najlepiej przygotować do wejścia w świat biznesu. Kiedy czytałem te różne książki, to jedna rzecz po prostu sprawiała, że byłem przerażony. Ta rzecz brzmiała tak. Czym będziesz odróżniał się na tle innych? No i myślałem sobie tak, jest wielu coachów, mentorów, szkoleniowców, trenerów. Czy ja będę wyróżniał się? I nie wiedziałem. Nie umiałem niczego takiego znaleźć. I teraz zróbmy przeskok o wiele, wiele lat do przodu, czyli do chwili obecnej. Jakiś czas temu rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który jest prezesem firmy. I kiedy z nim rozmawiałem, on po jakimś czasie mnie zapytał, mówi słuchaj, Mówi, powiem Ci szczerze, kilka lat temu miałem trochę problem z alkoholem, przyszedłem kilka terapii i teraz już jest w porządku, ale kiedy Ciebie słucham, myślę sobie tak, czy Ty kiedyś nie byłeś terapeutą? Ja mówię, tak, byłem, a co, spotkaliśmy się? On mówi, nie, ale masz taki, yy, tak, taki spokój w sobie i masz takie podejście do człowieka, które bardzo mi się podoba i bardzo mi się kojarzy z terapiami, które przychodziłem. Właśnie to jest jeden mój background terapeutyczny. I zauważyłem, że to jest coś, co mi pomaga, to jest coś, co mnie wyróżnia i coś, co jest, pomaga doprowadzić zmiany na głębszym poziomie. Czasami nie wystarczy to, że spotkasz się z właścicielem firmy, omówisz tylko jak firma ma funkcjonować, powiesz jakie zmiany wprowadzić i jak zmienić ludzi, bo gdyby to było aż tak proste, to w zasadzie każdy mógłby to zrobić. Ale czasami widzisz, że te zmiany wymagają czegoś głębszego, że znajomość chociażby podstaw, yy, Transakcję emocjonalnej pokazuje nam te przeniesienia, że ludzie zachowują się w sposób niedojrzały, albo przesadnie udają kogoś, albo że właściciel firmy ma problem tutaj bardziej ze swoimi emocjami, i dlatego nie może delegować rzeczy. Te wszystkie rzeczy. Te wszystkie rzeczy pomagają bardzo. Oczywiście, nie wprowadzał wtedy terapii, ale używając prostych narzędzi terapeutycznych i rozumiejąc życie na głębszym poziomie i umiejąc pokazać komuś coś na głębszym poziomie, jestem w stanie wprowadzić zmiany skuteczniej i głębiej w życie ludzi. I druga rzecz to jest to, że przez wiele lat byłem duchownym, byłem pastorem. I to okazało się, że nawet moje audycje w Radiu Kontestacja doszły nazwę opowieści pastora przedsiębiorcy, kiedy wchodziłem w świat biznesu, byłem też równolegle przez pewien czas też pastorem. Okazało się, że to daje ludziom duże zaufanie. I okazało się, że ten mój background terapeutyczno-duchowy stał się takim bardzo silnym fundamentem, który sprawia, że stałem się wiarygodny dla wielu ludzi i że zmiany, które wprowadzam, mogą być na głębszym poziomie, a więc trwalsze i bardziej satysfakcjonujące. Ale to było właśnie to, czego nie widziałem, Wchodząc w świat biznesu, kiedy wszyscy mówią, wyróżni się czymś, szczególnie w mojej branży, gdzie jest tylu coachów, mentorów, szkoleniowców, trenerów, czym się człowiek może wyróżnić? Może się wyróżnić przede wszystkim swoją osobowością, to kim jesteś i jaki jesteś. Wiesz, dużo się o tym teraz mówi. Szukając pierwszego z brzegu przykładu, wziąłem słowa Steve'a Jobsa, który powiedział: Wasza praca wypełni dużą część waszego życia. I jedynym sposobem, aby być naprawdę usatysfakcjonowanym, jest robienie czegoś, w co wierzycie, że jest czymś wielkim. Jedynym sposobem na robienie wielkich rzeczy, jest robienie czegoś, co się kocha. Jeśli tego jeszcze nie znaleźliście, szukajcie dalej. Nie idźcie na kompromisy. jak w wielu przypadkach, serce powie wam, kiedy to znajdziecie. Jak w każdym dobrym związku, będzie coraz lepiej z latami. Więc szukajcie, a znajdziecie. Nie idźcie na kompromisy. O czym on tutaj mówi? No, patrząc tak bardzo powierzchownie o szukaniu pracy, która będzie oparta na naszych najgłębszych zainteresowaniach, na naszej pasji, tak? To jest coś, czym ja się zajmuję i w czym pomagam ludziom odkryć ich pasję, rozwinąć i zamienić w biznes. Natomiast tak głębiej patrząc, on mówi tak. Rób rzeczy wielkie, coś, w co naprawdę wierzysz. Twoje serce powie Ci, co to jest. Czyli on mówi o byciu sobą. Co to jest bycie sobą? Tak wiele ludzi mówi, bądź sobą, ale co to znaczy? Nie zwracaj uwagi na innych, dzielić się z konsekwencjami? Nie, absolutnie nie. Bycie sobą oznacza życie zgodnie z wewnętrznym przekonaniem, co jest dla mnie naprawdę dobre, co jest dla mnie naprawdę złe. Człowiek powinien żyć z głębi swojej istoty, a więc żyć zgodnie z tym, czym naprawdę jest przekonany. Oczywiście nie musimy i nawet nie powinniśmy odkrywać koła na nowo, czyli... Mamy innych ludzi, i możemy korzystać z ich mądrości. Może jesteś częścią Kościoła, yy, może czytasz Biblię, yy, albo masz jakiś inny autorytet w swoim życiu, więc twoje wewnętrzne bycie sobą, czasami to jest zgoda z zewnętrznym autorytetem. Czasami mówisz, tak, to co oni mówią, tak, to co wyczytałem, jest tym, w co naprawdę wierzę. Tak, przekonałem się na podstawie czasami bolesnych doświadczeń, że właśnie te rzeczy są naprawdę dla mnie dobre. Pokażę teraz dwa przykłady i z biznesu, i z relacji, co to oznacza być sobą. Przykład biznesowy. Pewien mój znajomy otwierał sklep i zapytał innego człowieka, który działał w bardzo podobnej branży i ten udzielił mu wielu rad. I szczególnie pokazał mu, jak obliczać ceny i ten mój znajomy wprowadził ceny w swoim mieście. Jednak jego ceny były zbyt duże jak na to miasto. I chociaż ten jego mentor mówił mu, zostaw przy te duże ceny, to jednak on widział, że te duże ceny są dużo blokadą. I po kilku miesiącach zmienił ceny na mniejsze i okazało się to strzałem w dziesiątkę. Jego mentor też po jakimś czasie przyznał mu rację. Ale właśnie to jest ta rzecz. On był sobą. Nikt lepiej od Ciebie nie będzie znał Twojego biznesu. Oczywiście potrzebujemy słuchać rady innych ludzi. Biblia lu mówi, ja lubię to zdanie, gdzie wielu doradców udają się zamysły, Trzeba słuchać wielu ludzi. Ale ostatecznie, gdzieś w głębi serca, będziesz wiedział, co jest dobre, co jest złe i musisz za tym iść. I oczywiście, harwecker często mówi, nie wiesz ani jednemu mojemu słowu. Tak zaczyna szkolenia. A potem mówi, ale nie wiesz też ani jednemu swojemu słowu. Testuj co naprawdę działa, a co nie. Więc kiedy robisz jakieś rzeczy, mówisz, dobrze, ja jestem przekonany, zrobię jednak tak. Ty musisz być przekonany, bo ty będziesz ponosił konsekwencje. Robisz tak, ale patrz, czy są efekty tego. Jeżeli ktoś ci coś mówi, robisz tak, patrz, czy są efekty tego. Więc tak jest w biznesie. A jak to jest w relacjach? W relacjach jedną z rzeczy, którą zauważyłem, że najczęściej jest problemem, to jest to między tym, że człowiek wie, że ktoś go kocha, ale nie czuje się kochany. I teraz niektórzy mówią, muszę być sobą, muszę odejść z tego związku. Nie, być sobą nie oznacza odejść z tego związku. Być sobą oznacza rozmawiać o tym, otworzyć siebie. Brené Brown powiedziała świetnie w jednym z wykładów na tedzie, że miłość to gotowość do pokazania się. Tak, to jest genialna definicja miłości. Jest wiele tych definicji, ale tam mnie szczególnie ujęła. Ponieważ być sobą to nie oznacza być a czuję się źle w tym związku, odchodzę, tylko spotkać się z tą drugą stroną i powiedzieć, słuchaj, coś jest nie tak, jest nam trudno. Być może sami nie znajdziecie rozwiązania. Idźcie do kogoś z zewnątrz, idźcie do jakiegoś terapeuty, posłuchajcie czegoś. Ostatnio wyszły świetne wykłady Marka Guggora: przez śmiech do lepszego małżeństwa. Wykłady, które naprawdę sprawiają, że człowiek i się śmieje, a jednocześnie w tej fajnej atmosferze bardzo głębokie myśli są przekazywane. Płyty, które pomogły już naprawdę wielu małżeństwom. Być sobą oznacza po prostu... Tak, uchwycę się, uchwycę się tego, w co naprawdę wierzę i będę sprawdzał, czy naprawdę moja wiara jest skuteczna. Widzisz, życie to jest wspaniały nauczyciel. On wybije Ci z głowy wszystkie nierealne ideologie, ponieważ one nie będą działać. Pierwsza wartość, bądź sobą. Jak to ktoś dowcipnie powiedział, bądź sobą. Wszyscy inni sobie już zajęci. Druga rzecz, druga wartość, to jest bądź skuteczny. Dla mnie to jest zawsze fascynujące, że problemów nie rozwiązuje się na tym poziomie, na którym one powstały. Przykład, który mocno wpłynął na moje życie, 98 rok, po pierwszym roku pracy w szkole, po wielu wyczerpujących zajęciach, moment kiedy widziałem, że nie znajduję czasu na te wszystkie rzeczy, które chciałbym robić. I ten moment, kiedy wchodząc do księgarni, mając głęboką nieufność do wszelkich poradników psychologicznych, do wszystkiego, co wiązało się z rozwojem osobistym, uważając, że to jest tylko bicie piady, że nie ma w tym żadnej wartości. Ale będąc tak zdesperowany, pomyślałam: spróbuję, może się mylę. Właśnie to podważenie, o czym mówiłem wcześniej, swoich przekonań, że być sobą, to znaczy nie oznacza nie zmieniać swojego zdania. Być sobą to znaczy testować, czy to, w co wierzę, jest naprawdę do dobre, realne, prawdziwe. Wziąłem książkę Stephena Covey'a, najpierw rzeczy najważniejsze, zacząłem ją czytać i mówię, tak, to jest to. Ten człowiek mówi, nie pomogę Ci upchać wszystkich zajęć w 24 godzinach, ale pomogę Ci wybrać te, które naprawdę się liczą i zbudować życie na tym, co jest naprawdę wartościowe. I rzeczywiście to zadziałało. To zadziałało, ponieważ ta książka była odpowiedzią na mój problem. Ponieważ to zadziałało, zacząłem tego uczyć innych i to jest coś, co jest taką głęboką umiejętnością, którą od wielu lat, od 17 lat funkcjonuje w moim życiu. Czyli podział rzeczy na ważne, pilne i umiejętność zarządzania tym i wybierania tego, co jest naprawdę ważne. To jest bycie skutecznym w życiu. Przede wszystkim nie chodzi o to, że widzisz kogoś, widzisz... to bardzo często jest, kiedy... Nie wiem, jakąś audycję, książkę napiszę, jakiś wpis na blogu, albo ktoś jest na moim szkoleniu, na moim wykładzie, to co jakiś czas zdarza mi się słyszeć, że ktoś mówi wow, szkoda, że nie było tu mojej żony, męża, nie wiem, dziecka, sąsiada, przyjaciela, brata, kogokolwiek, ponieważ jemu by się to przydało. Czasami to mówię, czasami nie, zależy od kontekstu, od sytuacji. Ja mówię, ale ty byłeś i pomyśl, na ile to, co sam teraz poznałeś, jest dla ciebie żeby zmienić coś w Twoim życiu. Bo Widzisz, często najbliższe osoby nie przekonamy w ten sposób, że będziemy im mówić szkoda, że tam nie byłeś, albo "Przysłuchaj tej kasety. To też może zadziałać, owszem, czemu nie. Ale przede wszystkim, jeżeli ktoś zobaczy zmiany w naszym życiu i powie wow, to naprawdę działa. Super, że mi to powiedziałeś. Widzę to w Twoim życiu, chcę też to mieć. Widzisz, to jest Przede wszystkim etyczne, a po drugie eleganckie, jeżeli najpierw wprowadzasz zbiady w swoim życiu, a potem dopiero uczysz innych. Mahatma Gandhi, przykład z jego życia, kiedy przyszedł do niego człowiek i powiedział mu tak, słuchaj, mój syn jest za dużo y, słodyczy, porozmawiaj z nim. On mówi, przyjdź za tydzień. Ten człowiek się dziwił, dlaczego tydzień czasu ma czekać? No, ale okej, okay, przyszedł za tydzień, porozmawiali. Ten młody chłopak, widać było, że jakoś jest poruszony tym, co powiedział Gandhi. I ten ojciec zapytał go, dlaczego miałem czekać tydzień? On mówi, ponieważ ja sam używam cukru, więc postanowiłem przez tydzień nie używać żadnego cukru i żadnych słodyczy, żeby lepiej zrozumieć, co przeżywa człowiek, kiedy odsuwa słodycze i jakie korzyści są z tego, kiedy to robi. To jest właśnie to. Bycie skutecznym, niektórzy ludzie mówią, jak mam być skutecznym? Bycie skutecznym to jest Przede wszystkim znalezienie pewnych rozwiązań dla siebie, zastosowanie ich w swoim życiu, a następnie dzielenie się tym z innymi. Jesteś skuteczny, kiedy wiesz, jak coś działa w twoim życiu. Widzisz, żeby wprowadzić zmiany we własnym życiu, najczęściej spotykamy się z czymś, co jest oporem przed zmianą. Coś, co ja nazywam, takie określenie bardzo mi kiedyś pomogło, że rozwiązanie jest po drugiej stronie. Czyli jeżeli robiłeś wszystko w jakiś jeden określony sposób i ten sposób doprowadził Cię do jakichś efektów, ale nie możesz pójść dalej, po prostu musisz zrobić coś w inny sposób. Ale żeby zrobić w inny sposób, no jest jakiś opór. Normalnie przecież byś robił w inny sposób, ale nie robisz, czyli jest w Tobie jakiś opór. I ten opór trzeba pokonać. Pokażę na przykładzie z biznesu. Grudzień tamtego roku Listopad, grudzień to są takie żniwa szkoleniowe i jest bardzo dużo działań. I pamiętam, co jakiś czas gdzieś będąc u znajomych albo będąc na jakimś szkoleniu, ludzie podchodzili i o chyba jesteś przeciążony, widzę, że jesteś bardzo zmęczony. Po części mieli rację, mówiłem, no tak, no, ale jestem tak zmęczony jak rolnik w żniwa. Rolnik w żniwa jest zmęczony, ale potem jest połowa grudnia i czasami cały styczeń jest półtora miesiąca, kiedy ja nie pracuję. Więc teraz są żniwa po prostu. I z jednej strony to była prawda, ale z drugiej strony myślałem sobie, ale co można by zrobić, żeby w tym grudniu też zarabiać? Co można by zrobić, żeby pracować mniej a zarabiać więcej? Czyli takie typowe rzeczy, jak człowiek w biznesie tak zaczyna, mój znajomy opowiadał, jakie są etapy w biznesie, jak zaczynał, to się modlił, żeby na ZUS starczyło. tak? Później, kiedy już miał na ZUS i, i, i jakąś tam pensję, to myślał sobie, wow, a może drugi biznes, a zarabiać dwa razy tyle, że, to zawsze widzimy coś, co jest przed nami i to zawsze apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc myślałem sobie, jak, jak to rozwinąć firmę bardziej, co zrobić. No i wtedy zacząłem myśleć, jedna z rzeczy, którą wymyśliłem, czy którą wyczytałem, usłyszałem od innych, to była taka, zacznij więcej działać w internecie, nie jesteś ograniczony przestrzenią, czyli możesz mieć klientów z różnych stron świata i tak czasami jest, że ludzie z różnych stron, ludzie na różnych kontynentach, tak, mam z nimi coachingi skypeowe. poza tym możesz sprzedawać rzeczy, tak, drogą elektroniczną, musisz bardziej zaistnieć w necie, to wielu ludzi cię znajdzie, którzy nigdy wcześniej o tobie nie słyszeli, ale te wszystkie rzeczy wymagały we mnie pewnych zmian, przede wszystkim zmian mentalnych, ja myślałem, Boże, ale to będzie kosztować, teraz wynająć tego i tego i co, i wszystko pójdzie w koszty, ale... Zacząłem szukać, zobaczyłem, że wiele rzeczy można zrobić samemu, że należy iść drobnymi krokami, że należy testować ludzi, z którymi chcesz współpracować i w ten sposób rozwijając się biznesowo zobaczyłem, że to jest początek. Ja jestem gdzieś na początku drogi, jeżeli chodzi o te internetowe rzeczy, ale już widzę, że to ma przełożenie na większe zarobki i na taki dochód pasywny czy półpasywny, bo to różnie bywa, ale na przykład na sprzedaż jakichś e-booków albo audio szkoleń, czy wideoszkoleń. Widzisz, rozwiązanie było po drugiej stronie. Jeździć więcej, to już by było szalone. Podnosić moje stawki, tak można, ale nie można też tego w nieskończoność. Rozwiązanie leżało po drugiej stronie. Podobnie bycie skuteczne to jest w relacjach. Ludzie, którzy wchodzą w relacje, przede wszystkim muszą się nauczyć jednej rzeczy. Ty jesteś odpowiedzialny za swoje emocje, nie druga strona. Czyli mówienie takie typowe, które gdzieś w złości mówimy, wkurzyłaś mnie, zdenerwowałeś mnie, to nie jest do końca prawda. W swojej istocie to nie jest prawda. Coś, co zachowanie drugiej osoby, słowa drugiej osoby sprawiły, że ty zareagowałeś emocjonalnie. Więc pierwsza umiejętność to jest umiejętność zapanowania nad swoimi emocjami. Bo jeżeli nie, to po pewnym czasie związku odtwarzamy pewne stare schematy. To jest tak, jak kiedyś pewna para, która przyszła do mnie, ponieważ mieli problem w swoim małżeństwie i zaczęliśmy rozmawiać. I ci ludzie y, powiedzieli do mnie tak, wiesz co, y, może nie poruszajmy tego tematu. Ja mówię, no dobrze, no to weźmy jakiś inny przykład. I oni za jakiś czas, nie, tego tematu też nie poruszajmy. I potem tego też nie poruszajmy. Ja mówię, Słuchajcie, jak mam wam pomóc, jeżeli nie, jeżeli nie chcecie poruszać żadnego z trudnych tematów. Oni mówią, no nie chcemy, bo my wiemy, co będzie. I ja powiem to, a ona wtedy powie to. A ja powiem to, o, wiecie, to brzmi zabawnie, ale no właśnie tak było. Ci ludzie dokładnie tak powiedzieli. I ja mówię wtedy tak, okej. Okay. Chodzi o to, żeby każdy z was umiało zapanować nad swoimi emocjami i to już jest umiejętność, jak zapanować nad swoimi umiejętnościami, więc to jest ważne, bądź skuteczny, będziesz skuteczny wtedy, kiedy przede wszystkim widzisz, co działa w twoim życiu i drugie, będziesz się dzielił tym z innymi, ale najpierw zobacz, co działa w twoim życiu. Możesz wypisać sobie teraz, zrobić przerwę albo po skończeniu, ja to jeszcze przypomnę na, jak mówię, trzeci punkt, wypisz sobie wszystkie umiejętności w życiu, jakie masz i wypisz sobie wszystkie umiejętności jeszcze, jakie w życiu by Ci się przydały i wtedy widzisz, co już umiesz, z czego możesz korzystać, a co jeszcze jest przed Tobą i co potrzebujesz, czym potrzebujesz, w czym potrzebujesz pomocy. O tak będzie chyba najlepiej powiedziane. Widzisz, bycie sobą oznacza to, że czasami musisz się przyznać, no... Nie wiedziałem, jak to powiedzieć. Tak? Czasami mam ten problem, czasami o tym mówię. Nie udawaj kogoś, kim nie jesteś. To był pierwszy punkt. Drugi jest taki, znajdź swoje umiejętności i zobacz jeszcze, jakich umiejętności potrzebujesz. I trzecia, ostatnia rzecz, służ innym. Widzisz, to jest trochę taka kolejność. Najpierw jesteś studentem, czyli sam czegoś się uczysz. Drugie, jesteś nauczycielem, uczysz tego innych. A trzecie, pamiętaj, że zawsze, czy jesteś nauczycielem, czy jesteś studentem, jesteś sługą. I to jest proces, który trwa przez całe życie. Przez całe życie czegoś się uczymy, przez całe życie czegoś uczymy innych i przez całe życie możemy mieć tą postawę służyć innym. Co do tego służenia innym, to niektórzy mają uraz i mówią, co służyć, ma być sługą, ja pokażę to od innej strony, takiej ekscytującej. Służenie innym to jest ekscytacja. Takie zdrowe służenie innym. O tym powiem za chwilę. Dlaczego to jest ekscytujące? Zobacz, jeżeli obejrzałeś jakiś świetny film. Pamiętam, kiedy pierwszy raz obejrzałem Skazanych na Showshank. wszystkie mówiłem, słuchajcie, jest świetny film. I ze zdziwieniem widziałem, że część ludzi, spora część ludzi już widziała ten film. <laughs> Widzisz, to jest tak. Kiedy oglądasz dobry film, no to nie mówisz o tym innym. Ale kiedy... Naprawdę odkryjesz jakiś świetny film, chętnie o tym opowiadasz, jakaś fajna książka, zobaczysz coś niesamowitego, od razu lecisz i mówisz, słuchajcie, chodźcie ze mną, zobaczcie to, obejrzyjcie. Dokładnie o to chodzi w służeniu innym. Dlatego jesteś najpierw studentem, potem jesteś nauczycielem, bo najpierw ty musisz się czymś zachwycić, potem w naturalny, spontaniczny sposób wnosisz to w życie innych ludzi. Widzisz, to jest tak jak z biznesem, jak ludzie mówią, ale na czym mam zarabiać? Jak mam zarabiać duże pieniądze? Już te dwa pytania, one są źle postawione. Na czym mam zarabiać? Jak mam zarabiać duże pieniądze? Tu chodzi o to, jaką wartość chcesz wnieść w życie innych ludzi. Czyli najpierw odkryj, jaką ty masz wartość, która zmieni życie innych ludzi. Jeżeli na naszym portalu pełni pasji pisze kobieta, której dziecko ma autyzm. Ona Nauczyła się przez wiele doświadczeń, przez wiele wykładów, książek, szkoleń, na których była. Nauczyła się funkcjonować w zdrowy sposób i teraz ono wnosi pewną wartość. Mówi innym, pisze, robi spotkania, indywidualne rzeczy, żeby pomóc innym ludziom radzić sobie, jeżeli mają dziecko z autyzmem. Widzisz, to jest wnoszenie wartości wartość, którą biznes, ludzie mówią yy, jaki biznes nie, jaka wartość, jaką masz wartość co chcesz wnieść w życie ludzi w czym to im pomoże to jest pierwsza rzecz, od której zaczyna się tworzenie biznesu to jest myślenie, jaką wnoszę wartość podobnie jest w związkach jeżeli jesteś tylko skoncentrowany na związku a, co ja mogę dostać Herwil Hendricks, polecam jego książkę Zdobędziesz miłość, jakiej pragniesz Herwig Hendricks powiedział tak jeżeli człowiek bez przygotowania wchodzi w małżeństwo, to mówi, to jest nieuświadomione małżeństwo, pełne oczekiwań. Jedna i druga strona oczekuje. Jedna myśli, o, teraz będzie świetnie, żyłem sobie sam, musiałem sam gotować, sam sprzątać mieszkanie, teraz wejdę w związek, ta druga osoba będzie mi gotować i będzie sprzątać mieszkanie. I to jest właśnie to. Często człowiek robi to nieświadomie i potem mówi, no, czemu nie gotujesz, a czemu mieszkanie niewysprzątane i, i rodzą się konflikty, tak? Więc właśnie dokładnie o to chodzi. Żeby zobaczyć, jaką wartość ty chcesz wnieść do tego związku, mówi się, że kto nie umie być sam, nie umie być z drugą osobą. Tak całkowicie się z tym zgadzam. Najpierw bądź zadowolony ze swojego życia. Oczywiście będzie w tobie tęsknota za drugą osobą. To jest podstawa, która nas ciągnie, żeby wejść w związek. Ale jeżeli to jest chorobliwe, i Ty mówisz, muszę być z tą drugą osobą, muszę, a nawet na chwilę znam tak, takie osoby, które, dziewczyna, skończył się jeden związek, z rana to ona już po południu ma nowego faceta. To nie jest zdrowe, jeżeli człowiek nie lubi być sam. I podobnie w biznesie. Bycie sługą, a bycie a służalczość to są dwie zupełnie inne rzeczy. Służalczość to jest takie... Służalczość jest przede wszystkim lękowa. Boję się, że nikt ode, ode mnie nie kupi, więc zaniżam dze, ceny już po prostu maksymalnie. Boję się, więc udaję kogoś, kim nie jestem. Boję się, więc biorę zlecenia, chociaż wiem, że nie mam kompetencji i nie wniosę wartości. To wynika ze strachu. Boję się, więc oszukuję. Boję się, więc robię deal i potem nie odbieram telefonów od tych ludzi. To jest... Tak, służalczość ma takie właśnie formy. To jest oparta na lęku. A prawdziwa służba opiera się na tym, wiem, kim jestem, wiem, w czym jestem skuteczny, wiem, jaką wartość, a więc zmianę wprowadza w życie tych ludzi, i pozwala mi na wolny wybór. Nie boję się wtedy powiedzieć ceny i usłyszeć, ale to jest drogo. Tak oceniam wartość, jaką wprowadza to w twoje życie. Nie boisz się wtedy, że ale jak ja stracę ten kontrakt, to co będzie? Stracisz ten, znajdziesz inny. Nie każdy będzie twoim klientem. Pytanie jest, czym na dzisiaj możesz służyć innym? Naucz się tej postawy, takiego zdrowego wnoszenia wartości w życie innych ludzi. Prosta rzecz, jeżeli nie wiesz jak zacząć, uśmiechaj się do innych i powiedz im jakieś dobre słowo. Podsumowując, jeżeli chcesz zbudować udany biznes, dobre relacje, i też inne dziedziny życia, ale na tych dwóch się skupiłem, to pamiętaj o tym, że musisz mieć dobry fundament. Kiedy masz dobry fundament, potem możesz stawiać cały gmach dom, czyli wszystkie umiejętności biznesowe, wszystkie umiejętności w relacjach, to, co masz na przykład w moich szkoleniach od pasji do biznesu, czy miłość pełna pasji, tam masz pewne techniki, umiejętności, ale teraz chcę mówić o samym fundamencie. Fundament zakłada się na jakich wartościach? Ja odkryłem w swoim życiu trzy, którymi się dzielę. Po pierwsze, bądź sobą. I tutaj możesz zadać sobie proste pytanie, czy jesteś sobą. Czy naprawdę żyjesz zgodnie z twoimi najgłębszymi wartościami? Czy żyjesz zgodnie z twoimi najgłębszymi przekonaniami? Drugie, bądź skuteczny. Czyli sprawdzaj rzeczy, które sprawdziły się w twoim życiu. Testuj, nabywaj nowych, różnych umiejętności. Będziesz skuteczny, kiedy najpierw zastosujesz coś w swoim życiu, a dopiero później przychodzimy do punktu trzeciego. Służ innym, czyli wnieś wartość w życie innych ludzi. Wiesz, kim jesteś, wiesz, co sprawdziło się w twoim życiu i dlatego dzielisz się tym z innymi. Wierzę, że jeżeli pójdziesz tą drogą, to naprawdę bardzo wiele możesz osiągnąć. Żeby pomóc ci w tym, nagrywam już prawie trzeci rok, audycje, które znajdują się w Radiu Kontestacja, opowieści pastora przedsiębiorcy. Piszę różne wpisy na blogu. Jeżeli chcesz więcej rzeczy, które mogą Ci pomóc, to zajrzyj na moją podstawową stronę internetową andrzejburzyński.pl A teraz dziękuję Ci za wysłuchanie o trzech kluczowych wartościach, na których możemy zbudować sukces i w biznesie, i w relacjach. I życzę Ci tego, czego życzę zawsze ludziom życia pełnego pasji. Dziękuję. Wysłuchałeś opowieści pastora przedsiębiorcy.